Ja zaczynam, serdecznie witamy, podcast numer 14, yy, dobrze, witamy w, oczywiście w zmienionym składzie, jest nas znowu dzisiaj trzech, nie ma żadnych kobiet, Areczek, proszę bardzo. Witam serdecznie, jest sobota, nie, niedziela dzisiaj jest. dzisiaj jest, niedziela, piękne, piękne słońce, tylko to słońce to w sumie widzimy za szybami, bo siedzimy właśnie zamknięci za kratami w Ogrodzie botanicznym w Dublinie, w Nevin. Witam serdecznie, to moja premiera, e, mówi Biedron. E, widzę, że nie tylko ja byłem e, wczorajszy, teraz, e, teraz Ark jest wczorajszy, jeszcze żyje sobotą. Także nadajemy na żywo z palmiarni, e, z równika irlandzkiego, połowa stycznia, bardzo ciepło, e, bardzo przyjemnie. Czy nie sądzisz Arku, że Biedron ma miły, sympatyczny głos i może mm, przez to nasz, y, nasza, y, jak to się mówi, średnia wzrosnąć? Może wzrosnąć, bo ciągle wzrasta. Ale to w sumie. Tak jest, ale to w sumie o to chodzi, o to chodzi. Jak już kiedyś wspomnieliśmy, każdy monolog nie ma szans z dialogiem, a w każdym razie wiemy o co chodzi. I jest nas więcej, nie tylko dla orłów. Dobrze. Może teraz szybciutko przeczytamy, znaczy co nas czeka w podcaście numer 14, Arek, nie kiwaj, do telewizów. Podcast będzie bardzo gorący ze względu na to, że w kraju mamy minus 68 stopni. I ten, a my tu gorąco, tak? Będzie o palmiarni, będzie o tym, że mróz za oknem, będzie gazeta, czyli będzie trochę ogłoszeń matrymonialnych. też bo. To, to, lubię. to lubię, bo Biedron jest samotny, nie ma żadnej dziewczyny i szuka dziewczyny. Arek już ma, ja też nie mam. Ja a masz. ty masz trzy, a to z, bo może my z Biedronem byśmy coś razem zrobili. No, dobrze, proszę się nie śmiać, mamy nowy. Będzie potem przegląd pracy, jak wspomniałem, będzie też o podcastach. Telewidzowie widzą, że czytamy z kartki. Będzie o podcastach, które ostatnio zaniedbaliśmy, czyli o tym, co na naszym podwórku i troszeczkę spraw technicznych. Ostatnie słowa, proszę bardzo, przed muzyczką. Dzisiaj będzie dobra muzyczka oczywiście, bo to ja miksuję i w ogóle. Areczek? E, mamy nowy mikrofon. Tam, jest gąbka żółta. Możemy do niej pluć. Nie ma, nie ma pończochy. Potrzebne też jest, ale nie teraz. Jest nowym gramo, czyli pierwszy raz podcast nagrywamy z nowego sprzętu, prosimy o wrozumiałość w ogóle. Tak, nowe studio. Jeśli coś się będzie działo, to, to jest wymian sprzętu. Mamy 14 dni, żeby go oddać bez żadnych e, wyjaśnień, tak więc dajcie tam naprawdę no, znać, jak to było słychać, bo, bo mamy czas jeszcze. Tak, jest to w sumie jakiś pomysł dla biednych podcasterów, żeby pożyczać kupować sprzęt to przez 12 14 dni dobrze, Tak, co 14 dni nagrywać i oddawać, także jest to pewien pomysł. Ja I tutaj. Tygodnie pożyczam wóz transmisyjny od Artie i Juan i będziemy już robić bardzo profesjonalne, ale tylko na dwa tygodnie. Ten... Dobrze, to tyle. Nie zanudzamy, zapraszamy na muzyczkę i na dalszy ciąg. Dziękujemy. Dobrze. Pokiewajmy wszystkim telewizom. Dobrze, dziękujemy. Witajcie w Pleasure że jest chyba chłodniej troszkę, nie? Mi się wydaje. Tak, przeszliśmy do innej sali. Hali w zasadzie, wiegać jest mniejsza, cały czas znajdujemy się w irlandzkiej palmiarni, ja w ogóle pozwolę sobie przeczytać o tej palmiarni, gdzieś mam notatki, Arek coś nawijaj, a na na... ja poczytam. Jest to palmiarnia w Ogrodzie botanicznym w Dublinie siedzimy w towarzystwie e, Zambikae, jak i Zamekae taka roślinka palmowata z Meksyku na wprost mamy e, jakąś gangi, w każdym razie e, e, południowa, nowa południowa walia czyli tam gdzieś tereny Afryka e, australijskie I mamy starego grzyba tak, mamy, mamy grzyba i muchomora, ale generalnie słuchajcie, jest pełno dookoła różnych ciekawych, egzotycznych roślinek i mimo tej niepogody za oknem jest bardzo tutaj u nas cieplutko tak, to jest pewna pomyłka, że ja tutaj jestem, bo chłopcy mi, że pójdziemy do palarni, a nie do palmiarni, więc wziąłem ze sobą trochę papierosów i myślałem, że w końcu zapalę z chłopakami. Niestety okazało się, że tutaj są rośliny, więc, więc niech może Filip opowie dokładnie, gdzie jesteśmy. Tak, witam, już znalazłem moją kartkę. Yy, ogrody botaniczne zostały założone w 1795 roku pod auspicjami Stowarzyszenia Dublińskiego, później jako... Royal Dublin Society i no i co tu jeszcze piszą? Baram baram baram. 19 hektarów nad rzeką Tolka, bardzo dużo ładnych i ciekawych endemitów. Czy konopie indyjskie mają tutaj? Na pewno mają, konopie indyjskie mają tutaj ponad 20 tysięcy roślin i gatunków yy, i różne inne takie ciekawe rzeczy. Zatem podcast nasz dzisiejszy z palmiarni. Jeśli ktoś by był zaciekawiony, proszę sobie wejść na Dublin Palmiarnia, sobie tam znajdzie. Ja ostatnio zresztą byłem w Madrycie, jest taka fajna stacja kolejowa, nazywa się Atocha i stacja wygląda jak palmiarnia, po prostu wchodzi się i, i no i palmiarnia. Zapraszam serdecznie w ogóle i Naprawdę. I w Poznaniu też jest bardzo ładna palmiarnia. Pamiętam, jak w 80-tych latach uczniowie zbierali po szkołach takie, od starego mleka, takie te, jak to się nazywają, e, kapsle aluminiowe. Nie wiem, czy ktoś pamięta. I, I po prostu, która szkoła miała najwięcej kapsli, to potem była wymieniona w takiej tablicce znamionowej w palmiarni. To tam wszystko jest bardzo ładne. Areczku, coś powiesz, gorąco ci czapkę byś zdjął. Gorąco mi czapki nie ściągam, bo nie mam, właśnie, nie mam właśnie włosów, a spotkaliśmy się też dlatego w ogrodzie botanicznym, gdyż tutaj jest wstęp bezpłatny, a Filip jest z Poznania i właśnie oszczędza, dlatego nie płacił wstępu i tutaj nas zaprosił na wspólne nagrywanie czternastki. Przede wszystkim zaraz Piedron będzie krzyk stary mówił. Spotkaliśmy się dlatego w palmiarni, bo. Polce są okropne mrozy, o których powie nasz nowy kolega, wynajęty. Nie zapłacił wczesnego za ten podcast, ale no dzisiaj mamy na, na próbę, proszę bardzo. On będzie mówił. Na próbę będę mówił o mrozach, ale zanim powiem o mrozach jeszcze przedstawię może wszystkim słuchającym jak tutaj siedzimy i wyglądamy, ponieważ Arek wspomniał, że jest w czapce, ale chciałem powiedzieć, że on jest tylko w czapce i skarpetkach i nic poza tym nie ma, To jest naprawdę ciepło. No ma ten... Arek ma te, jak się nazywają, ten... Nie, nie bikini, tylko takie. Stringi ma. Stringi, o właśnie. <laughs> Także nie będzie fotorelacji akurat z tej części yy, podcastu. Tak, tak. Nie będzie tej relacji z yy, wizualnej ze stringów Arka zresztą nie ma, nie ma, nie ma co pokazać po prostu płasko tą, tymi stringami. Dobrze. Yy, coś o mrozach, Arek? Jest bardzo zimno, bardzo zimno, ale słuchajcie, to właśnie nie jest tak zimno, jak się wydaje, bo są takie anomalie, anomalie atmosferyczne na północnym wschodzie Polski, czyli biegunie zimna, minus 27 stopni w suwałkach, a jak dzwoniłem do rodziców do Wrocławia było plus plus 5, plus 5 chlapan na ulicach. Tak, więc no te kilkaset kilometrów i taka, taka różnica. A propos bieguna zimna, ściągnąłem dzisiaj z internetu taką wiadomość, że 80-letni mieszkaniec gminy Prostki, Koełku, przepraszam, to nie jest śmieszne, ale zmarł zimna w swoim mieszkaniu. To już trzecia ofiara śmiertelna ostatnich mrozów na, na, na, na Warmii i Mazurach. Wszyscy umierają. Wszyscy umierają, wszyscy się dziwią, dlaczego jest zimno. No więc tutaj mam wypowiedź Jarosława Kryta, prezentera pogody, który odpowiada na to dręczący wszystkie pytanie. E, panie Jarosławie, e, dlaczego jest zimno? Bo jest zima. E, mróz z zimą nie jest żadną anomalią. To zwyczajne zjawisko, proszę Państwa. Trzeba sobie powiedzieć i przetrwać, bo w naszym przejściowym klimacie jesteśmy na zimę skazani. Ja bardzo nie lubię zimna, ale sobie to powtarzam i staram się przetrzymać do wiosny. Bo co mają powiedzieć nam przykład Rosjanie, u których mróz jest o wiele większy. Tak, to jest standardowa reakcja, trzeba się cieszyć nieszczęściem innych, ale tak jak pani Jarosław Kret odpowiedział, jest zimno, jest mróz, bo jest zima. Bo jest zima, a właśnie, słuchajcie, ja już mam, mówiłem dwa razy, że o wiośnie to śpiewa nie Lech Janerka, tylko Wojciech Waglecki, tak więc wszyscy mi tutaj poprawiali, dostałem dwie żółte kartki i już będziecie teraz wiedzieć, że o tej zimy, która się musi skończyć, śpiewa... Wojciech Waglecki, czyli WW, czyli, czyli, no wiemy o co chodzi, nie? No, Wiem ja o co wie chodzi. Piosenka, bo ja nie pamiętam do piosenki, się. Myślę sobie, że ta zima ja kiedyś zima musi minąć. Za zieleni się urośli, nie niedojedzonych lep. W tym momencie e, Filip puścisz prawdziwego, prawdziwego Wagleckiego. Tak, tak puś prawdziwy, Ja ci ja, ja, ja, ja tam podrzucę, byś miał... E, tak więc taki tutaj fragmencik nasz wiosenny. Ogólnie z zimą jest tak, że, że od zimna można się zabezpieczyć, prawda? Ludzie zakładają wiele warstw ciuchów. To jest przyjemne w Irlandii, że tutaj nie zakładają tylu warstw ciuchów. Chodzą panienki, które mają po 20 kg nadwagi i nie ubierają nic na, to, na, to, na tą swoją nadwagę. Natomiast w Polsce w tej porze wszystkie zabezpieczają się bardzo ładnie. One zakładają, że jeśli dużo zjedzą, to będą miały dużo, dużo, dużo tłuszczu i to ich uchroni od, od, od chłodów właśnie taki brzuszek, który się wlewa wlewa spod koszulki lub spod kurtki, kurteczki. Tutaj e, nazywa się, no tutaj to w, tak żartobliwie takie dziewczyny nazywają muffin, czyli bułeczka słodka. No, to jakbyście jakbyście wiedzieli, jakbyście zobaczyli, że w środku zimy, żeby nie chodzić, dziewczyna z brzuchem gołym na wierzchko i, i, i, i tak wszystko tam właśnie zwisa i wisi z tyłu. To jest właśnie muffin, czyli taka słodka, słodka bułeczka. E, niekoniecznie z serkiem, może być na przykład ze smalcem. Jednak odradzamy tego typu praktyki i nie lepiej je założyć trochę więcej w niż się zabezpieczać oponkami czy mufinkami. Dobrze, to kończymy to wejście, wrzucimy jakąś muzyczkę i ten tak waglewki poleci. Oczywiście cała muzyka, którą puszczam jest nielegalna, ale, ale co tam. Bawimy się. To jest kolejna licencja od Martina, czyli mamy wszystko w dupie, puszczamy co nam się podoba, jak nas dorwą, to nas dorwą. Zapraszamy. Zapraszamy. <laughs> welcome to podcast yet to call la or wherever you go, go, go. Co to było co to było Witamy po przerwie Oczywiście w kraju dalej minus 68 tysięcy stopni poniżej zera. Woda zamarza w kranach, woda zamarza w kaloryferach. Ludzie niestety umierają, ale tak to bywa. Co nam się kojarzy z gorącem, Arek? Co ci się kojarzy z gorącem? Gorącym mi się kojarzą gorące rytmy w karnawału w Kapakabana. A koledze tutaj drugiemu? Nie mogę dokładnie powiedzieć, natomiast kojarzy mi się z gorącymi dziewczynami rozebranymi w bikini. A Dobrze, kolega nawiązał gorące dziewczyny, bikini, zatem żeby było gorąco, to do tańca trzeba dwojga, czyli najlepiej jakieś zimowe wieczory spędzać we dwójkę. I znaleźliśmy właśnie tutaj w polskiej gazecie troszeczkę ogłoszeń, gorących ogłoszeń. I proszę bardzo, koledzy, będziemy czytać, oczywiście bez numerów, no ja będę pierwszy, dobrze. Pierwsze ogłoszenie, dział ósmy... Tytuł ogłoszeń Poznam. Poznam sympatyczną kobietę, która wie czego chce. Chcesz, aby facet dbał o twoje rozkosze. Spełnią fantazję i zachcianki. Zadzwoń. Tum, tum, tum, tutaj numer, imię, którego nie wymieniamy. Areczku, może następne? A nie skreślaj, bo ja to będę potem skanował do bloga. Przepraszam. Zakiszę numeru będzie dzwonił. Przystojny, zbudowany boks siłownia trzy razy, nie ma szyi, cztery paski adidaski w tygodniu Solarium. E, również i basen, pozna miłą dziewczynę, telefon, bla, bla bla. Tak, ja natomiast jestem bogaty, ale samotny Poznam miłą, sympatyczną dziewczynę, której mogę zaproponować sponsoring Dobrze, ja, nato ja natomiast jestem z mam 45 lat Na początku cel towarzyski, potem niewykluczony, stały związek Narodowość, stan cywilny, bez znaczenia Proszę telefon lub sms Tak jest co my tu mamy ciekawszego jeszcze? Poznam kobietę. Poznam kobietę w celu zaprzyjaźniania się i zabicia nudy. W wieku 18 do 21 lat. O tajemniczym wnętrzu. Tajemnicze wnętrze, tak. Młody wykształcony dla kobiet w różnym wieku do wspólnych zabaw po wzajemnej akceptacji. Jeśli jesteś samotna, zaniedbuje cię mąż lub wyjeżdża za granicę i masz ochotę na miłe, dyskretne spotkania, bez żadnych zobowiązań napisz, a na pewno ci pomogę. Wszystko do ustalenia. Czekam na poważne i zdecydowane oferty od pani. Tak. To są ogłoszenia naprawdę, naprawdę prawdziwe, czytane z gazety, nie to, że sobie wymyślamy. Widzą Państwo, że wiele ludzi w Dublinie jest samotnych. Niestety mamy tylko ogłoszenia w jedną stronę, czyli panowie szukają pani, ale no różnie, ale jest tu gdzieś ogłoszenie mój kozy znalazł, że pan szuka pana akceptujemy wszystko akceptujemy wszystko Tak, tego typu ogłoszenia może pomijmy, jeżeli natomiast ktoś jest zainteresowany odpowiedzią na te y, przeczytane przez nas ogłoszenia, to, to myślę, że może napisać tutaj do do nas, do, do nas i, i na pewno przekażemy numery, będziemy czekać na y, relacje ze spotkania oprócz tego, że to są y, y, te ogłoszenia Polaków tu jest też kilka ogłoszeń Irlandczyków, a nawet i kolegi z Nigerii, czyli, czyli, czyli jak ktoś lubi prawda, z Murzynkiem te sprawy, no to czemu nie, czemu nie. Czemu Słuchajcie. Tak, ja nie może na kawę będą chodzić. No właśnie, na kawę. No. Kawa, tak jest, kawa też jest czarna. Po prostu, po prostu pan z Nigerii szuka Polki, żeby chodzić z nią razem do kina, bo w kinie wszyscy są ciemni. A ty chcesz być bezpieczny we własnym domu? Kurwa, to jest bez sensu, to jest ka Co ja czytam, no? Co ja czytam? A kto to puszcza, a kto to puszcza? Kronika sportowa. Cezary Góry, dobry wieczór. Rozpoczynamy od połączenia ze Sztokholmem, gdzie odbył się mecz, mecz piłkarski, Polska grała z Chinami. Torów, mecz się zakończył wynikiem zdaje się 2-2 3-3? 3-3 było wynik e, bardzo sprawiedliwy remisowy 3-3 3-3 no, był wynik remisowy na otwarcie, na otwarcie tej ligi e, no i zawodnicy się popisali, a czego nie możemy powiedzieć o kibicach naszych szczególnie no po prostu no, powiem wam, że no, wstyd wstyd, wstyd i nie będziemy o tym dużo mówić ja a powiedz, bo ja, ja, ja, ja nie wiem i, i słuchacze telewizjowe ja też nie wiedzą E, nasi, nasi kibice no, bardzo się nieładnie, nieładnie zachowywali e, szczeli brzydkie wyrazy na zawodników góry, drużyny przeciwnej no, po prostu wiecie no, typowa, typowa po prostu jak to się nazywa, wiocha, nie? Tak, tak, mecz był sportowcy przeciwko rasizmowi, natomiast kibice niestety nie poszli tą drogą i, i oni wręcz przeciwnie byli bardzo za rasizmem. Kto był na meczu może, może posłuchać jak to, jak to wyglądało, jak się zachowywali polscy kibice w stosunku do kibiców innych narodowości. Szłem łąką, kwiaty pachły, wiatr wiał, ona mnie odepchła, więc weszłem do domu, czasłem drzwiami, pierdłem, żygłem i wyszłem, bo nie zniesę. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę o godzinie 8.15, a zakończyło po 57 godzinach, 17 minutach i 41 sekundach w poniedziałek o godzinie 18. To nieoficjalny rekord świata. U nas informacje sportowe ponownie jutro po 6. Dobra, walimy chyba już, co? A po co my tu siedzimy? Po co my tu siedzimy? Bo nam się nie chce stać. Sportowa, ciąg dalszy. Co jeszcze się dzieje? Tutaj Irlandczycy mają siłę na punkcie futbolu, niestety nie irlandzkiego, który jest tak jak polski. Nie za ciekawy. Zresztą soccer, nie? A jeszcze... Nie soccer. Soccer. soccer. Soccer. soccer w Europie. No ja wiem, w Europie nie. Irlandczycy interesują się bardzo futbolem angielskim. Dzisiaj właśnie jak nagrywamy jest bardzo ważny mecz Manchester United, Liverpool i jeszcze chciałbym powiedzieć o wiadomości, którą napisałem na blogu, bardzo, bardzo ważnej. Nie wiem, Czarku, czytałeś? Czytałem. O tym, że Croke Park będzie odpolityczniony, czyli po prawie, nie wiem ile to było, 80 chyba lat na stadionie Croke Park będą mogli grać, yy, będą mogły występować, że tak powiem, irlandzkie dyscyplinie sportu, czyli nienawidzony przez Irlandczyków angielski futbol oraz rugby. Jakbym nie powiedział, że został odpolityczniony raczej. Politycy się podzielili pieniędzmi, które będą spływały z tego wielkiego obiektu. 80 tysięcy, ponad 80 tysięcy tak, biletów. To jest bardzo dużo pieniędzy i, i zarówno sportowcy, prawda, galitcy, jak i, jak i futboliści, ragiwiści się podzielą tymi pieniążkami bardzo ładnie. No, naprawdę to jest, myślę, że wiadomość roku a propos sportów w Irlandii. Ważnym, ważną rzeczą było też, że irlandzka drużyna... Arek mówi, że soccer się w Europie nie mówi, mówi się futbol. Irlandzka drużyna narodowa w piłkę nożną ma nowego trenera, bo stary został wywalony o tym, jak nie dostali się do mistrzostw świata. Zatem Arkowi kapie wodę na głowę. Zatem, zatem Irlandczycy mają nowego trenera. Niestety nie pamiętamy jego nazwiska. Jak? Stanton? Stanton może. Nie, wiadomo. Dobrze. No, mam nadzie mamy nadzieję, że spełni nadzieję Irlandczyków, bo Irland Irlandia miała naprawdę dobry kiedyś. Oglądałem właśnie niedawno na pro w programie sportowym chyba setanta. Był mecz Włochy-Irlandia z 1982 roku. Nie, to było we Włoszech, świata. Włochy-Irlandia... Naprawdę super, super mecz. Irlandczycy wygrali 1-0 wtedy z Włochami. Naprawdę aż miło się oglądało. Zatem życzymy Irlandczykom tego, co życzymy Polakom, by ich drużyna się odrodziła i dobrze chłopaki grali. Ale słuchajcie, z tym futbolem na Crow Parku to, to też nie jest tak do końca na stałe, tak myślę, bo chodzi o to, że stadion yy, piłkarski, stadion do rugby, czyli Langdown Row w Dublinie będzie teraz przez kilka najbliższych lat remontowany i dlatego właśnie drużyna narodowa nie miała się gdzie podziać, również drużyna rugby nie miała się gdzie podziać, no i, no i przygarnęły ich skrzydła Crow Parku i dlatego dlatego właśnie futbol i, i, i rugby będą w najbliższym czasie odbywały się na Crow Parku, w którym po prostu od lat kilkudziesięciu nie było wstępu dla futbolów, dla sportów angielskich. Dobrze, kończymy klinikę sportową. Zapraszamy po przerwie. Będzie sympatyczny telefon do sympatycznej pani. Coś mi za dużo śliny mam, cholera. Czujesz to? Your love has drawn from my hands From my hands You know you'll never be just Razem na tylko Mieszka, tam czekaj. Tego, no, no na jak ja mówisz? Mówisz? Czekaj, normalnie, ale czekaj, już żeby ten connecting, tylko ja nie wiem, czy robi na głosy mówiące, ale zaraz. Czyli Misiu dzwoni do Tosi, a pokaż jak Misiu dzwoni. E, halo? Halo? E, halo, cześć Zuzanno, tutaj Biedron dzwoni. No. E, jesteś na żywo, no. słuchaj, tak. E, Reważuje się za telefon z poprzedniego podcastu. Dziękuję, bo ja chciałabym pozdrowić swoich słuchaczy, siedzę w kantynie w pracy, to się nazywa kantynie?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 Oczywiście, szef tutaj rządzi, nie? No, no, ja wiem. Tutaj to. Jest dobrze, więc pijesz tą kawę po irlandzku, dolewając sobie do niej różnych, <śmiech> <śmiech> różnych, różnych no, jak, drinków. Tak, Tak, on już odsuwa mikrofon, więc chce pewnie, żebyś już kończyła, więc powiedz jeszcze na koniec no, e, coś, coś zabawnego i... To nie wiem, bo ja ci wysłałam y, SMS-a, ale to nie wiem, czy go odebrałeś, czy nie. Tak, o SMS-ie porozmawiamy już offline, to znaczy poza, poza podcastem. <grym> Dobra, <grym> okej. Okay. No, to pozdrawiamy ciebie, miłej pracy. No, to pozdrawiam, dzięki. No, Cześć, Trzymaj się, pozdrawiamy. tylko Ciągle jest gorąco, ciągle jest gorąco. Arek ciągle nie wraca, był w tej przymierzalni zmienić stringi. Wyśmialiśmy go, bo miał z tyłu za, za cienki sznurek i mu chyba to wszystko pękało, więc poszedł jeszcze raz do przebieralni, nie ma go, jesteśmy tylko ja i Biedron. I cóż, no, no naprawdę polecamy tutaj palmiarnię w Poznaniu, jak wspomniałem, jest piękna palmiarnia. Czy we Wrocławiu biedronka jakaś palmiarnia jest? E, tak, mamy bardzo ładny obiekt botaniczny, więc z e, Wrocławia polecam też e, turystom. E, nie jest tam aż tak ciepły jak tutaj. Tutaj jest naprawdę gorąco i duszno. Właśnie minęła godzina 13, otworzyli monopolowy. Ludzie rzucili się, żeby kupić prawda, zimny browar. Jest duszno, zraszacze działają, robi się coraz głośniej i coraz bardziej e, gorąco. Pojedziemy teraz, pojedziemy teraz w sprawy techniczne, które zaniedbaliśmy w ostatnich paru blogach, bo rozmawialiśmy o wszystkim, tylko nie o technice. Arku, co tam w świecie podcastów się dzieje? W świecie podcastów, tak? Mamy kilka, kilkanaście nowych podcastów już w sumie, już nawet, może nawet kilkadziesiąt polskich podcastów mamy listę na świeższą, e, Z www.podcasting.pl Mam 35 podcastów na liście polskojęzycznych, no może nie do końca, ale, ale podcastów. Ale, no, przepraszam, że ci przerywam Chciałbym gorąco serdecznie powitać chłopaków z Tymikastu którzy, którzy wrócili o, w... no, no, przepraszam Ciągnie mi się każdy z celuloidem Myślę o Tymikaście, a mówię o celuloidzie ehm... No, ma ma Madzia i Bartka Chcielibyśmy serdecznie powitać I powiem tak, że w poniedziałek Na mojej stronie blogowej wywaliłem już link Już żadnej, żadnej nie widząc Przyszłości nad tym podcastem A we wtorek, proszę bardzo, się odezwali Nadzia i Bartek. Pozdrawiamy ich bardzo, szczególnie, że są z Wielkopolski. Tak jest, byli, byli są, nie są z Wielkopolski, ale w tej chwili swój podcast nadawają skąd? No, skąd mają podcast? Na, Cambridge, Cambridge, tak, czyli Wielka Brytania, czyli wiemy o co chodzi. E, praktycznie, no, większość chyba nie, no, spora, spora część polskich podcastów nadawana jest dziś z zagranicy. E, no, tak więc... Tak to właśnie tutaj wygląda. A właśnie, biedron, powiedz nam, słuchasz naszych podcastów, czy nie słuchasz? A w ogóle, czego słuchasz tutaj z tej listy? Proszę bardzo. E, tak, lista jest bardzo długa i, i podcastów jest bardzo dużo. Natomiast ja nie jestem podcasterem, nie słucham podcastów. E, poza jednym, poza, poza jedynym podcastem, który krytykuję, to znaczy nie tylko dla orłów, Teraz przepraszam, czy ta krytyka będzie dalej, że tak powiem, ciągnięta, czy... Bo już chyba nie będzie obiektywna ta krytyka, jak kolega by chciał pisać. Ta krytyka nie, nie będzie już tak obiektywna, natomiast mogę bardziej krytykować teraz Was, natomiast mniej siebie, więc, więc myślę, że dalej pozostanę i będę Wam komentował to, co robicie. Nie znam innych podcastów. Jeżeli coś możecie im polecić dla początkującego, to, to słucham. Dobra, ja polecam ze twojej strony co, no... Podcast, od którego zacząłem moją przewodę z podcastami, czyli od podcastu pod tytułem Polski Detroit, czyli y, Łukasz Witkowski, Stan Michigan w USA, no i... Witkuś. Tak, y, podcast z Detroit, polecam serdecznie, no w sumie kupa ciekawych informacji ze Stanów. Ty tam byłeś ostatnio, więc wiesz o co chodzi. Tro, troszkę w tym przysiąkłeś znaczy, e, ketchup jest czerwony byłeś, to znaczy mówisz do Biedrona, nie tak mówię właśnie właśnie Biedron był kiedyś Było ostatnio był w sumie w Ameryce i tam jak pamiętacie kilka e, odcinków wstecz u nas e, na blog, na podcastie była premiera jego nagrania cel tam gdzieś nagrywał w północno-zachodnich stanach no było świetnie było świetnie to jest ten, proszę państwa, to mówi, że nie może spać bez kolacji tak jest e, teraz tak co to co, co poleca Filip do słuchania ja polecam, Marku, może zmienię trochę temat. Spójrz na gazetę, którą mam. Oż ty kurna. No słuchajcie, brawo. Tu my mamy Polska, Polska Gazeta i w tej gazecie właśnie widzę mój, mój blog. Mój blog no centralnie, zdjęciem mojego blogu. Nie chcę o podcastach, ale przyszliśmy chwilowo na temat blogu. No jestem mile, mile zaskoczony, bo to jest dla mnie w, ten, w tym momencie niespodzianka, że mój blog jest na stronie w gazecie wydrukowany. No, coś niesamowitego. ale o tym nie wiedział, ja mu niespodziankę zrobię. Tak jest. Linki do naszych blogów będą i są już na naszej stronie podcastowej, czyli tylko dla orów.com Tam się dzieją ostre zmiany. Sporo się działo. Tam już w tej chwili wszystko wisi. powinno wisieć. Tak więc tam sobie traficie na link do naszych blogów. No i myślę, myślę, że, myślę że to się będzie kręciło dalej, bo właśnie dzięki blogowi poznałem się z Filipem, dzięki blogowi poznałem się też z Biedronem, tak, więc widzicie, wszystko i z Zuzką, sieć nasz nas, połączyła, a no, w sumie co, globalna wioska. Globalna wieś można by nawet powiedzieć. Tak, tutaj właśnie w gazecie polskiej jest wydrukowany wielki screenshot z, z bloga Arka, The Tramiard, także możecie przeczytać, jest kawałek notki Notki o Tramjardzie, czyli o tym, gdzie, gdzie mieszka Arek, gdzie mieszkam ja. Także zapraszamy do artykułu, tytuł artykułu, Wirtualna Kraina Deszczowców. Dobrze, Arek, proszę, jego ego bardzo teraz wzrosło. <ścoughs> Ale szykujemy dość mocną kampanię reklamową na wiosnę. Parę promo mamy zamiar nagrać, mamy zamiar wrzucić trochę tekstów do gazet lokalnych i też reklamy do gazet lokalnych. Myślę, że pojedziemy w dobrą stronę. Nie będzie to komercja, ale, ale, ale chcielibyśmy być sławni, bogaci. Jesteśmy już sympatyczni. Proszę bardzo. Tak, plany są tutaj Filipa bardzo ambitne. Planuję także reklamować się na, na autobusach miejskich, tych nowych szczególnie, które jeżdżą po Dublinie. W Luasie też są takie naklejki, na których można się reklamować, więc, więc wszystko, przed, wszystko przed nami. Tak, tak, bo dzisiaj mi się, mój Flatmade'owiec mi się dzisiaj spytał, czy jakieś pieniądze na tym robimy. Arek się śmieje, czytając gazetę i jego tekst. Tekst jest trochę z, de, z de stary, no tyle powiem, bo sprzed sprzed, sprzed, sprzed, sprzed, sprzed świąt, no, ale ten. Ale cóż, Arek się cieszy. Mam nadzieję, że Państwo tego nie widzą, ale śmieje się. Ale jak się pyta, co ja słucham, co ja czytam, co ja, jakie, przepraszam, jakie słucham podcasty? Podcastów, tak jak ostatnio w podcaście Timikast, chłopak i dziewczyna, czyli Bartek i Madziana liczyli 35, ale w zasadzie nie ma tyle podcastów, bo połowa tego to są podcasty jakieś takie nie do końca regularnie wydawane, ale cóż, co ja, po, powiem do rzeczy, pojedziemy, co ja słucham. Celluloid, bardzo lubię Jadę po kolei, żeby nie było, że kogoś Wytłuszczam Bardzo słucham Często chłopaków z Celluloida, pozdrawiam Bardzo lubię, Demiurga słucham czasami Nie za często Czemu? Czemu? Wiesz to nie wiem, trochę to jest nie, nie mój temat Kreatywność w sumie No to ja jestem kreatywny i w ogóle, ale jakoś tak Nie mówię, że nie lubię Nie słucham, o i tyle I z was wycześć, więc słucham, nowy podcast Polecamy Katolickie Radio Ciechanów ciągle mi przesyła wiadomości, których nie mogę nie mogę, nie mogę nie mogę je skasować magazyn komputerowy troszkę myszką bardzo bardzo często słucham jest to podcast dla pecetowców ale lubię wiedzieć co się dzieje po drugiej stronie ciemności masa krytyczna Martiny, no dobrze a propos masy krytycznej Martina nie wiem, słuchaliś ostatnio ostatniego podcastu Martina? tak dobrze, to ja teraz coś dla Ciebie mam no tego, Martin jakaś... powiedział, że... Nie, Martin powiedział, że chciałby mieć bloga. Proszę tak. bardzo. Mam tutaj... <śmiech> Założyłem <śmiech> obu bloga. <śmiech> jest blog dla Martina z Masy Krytycznej. No bo prostu się wydaje mnie. Adres Filip, adres? Adres jest www.masakrytyczna.blogs.pl I jak wejdziecie... Sobie, bo to jest otwarty blog. Można sobie wejść na stronę i tam są zakładki, jest jedna zakładka jest za strane życia, a drugie hasła, passwordy itp. Każdy może sobie wejść na tego bloga, tam mm, pisze, pisze hasło i każdy może sobie edytować. Więc jest to otwarty blog Martina, który, którego marzenie było założenie bloga, ja mu to zrobiłem, proszę bardzo, strona jest na razie skromna, ale, ale działa, proszę bardzo, masa krytyczna blogspl tak, ty, ty mu to zrobiłeś i, i nie wiem czy, czy, czy, nie znam Martina, czy mu krzywdy nie zrobiłeś z tym vlogiem, ale jest bardzo zabawny także tak, zapraszamy ale Martin w ostatnim odcinku właśnie mówił, że chciałby mieć vloga, bo on dużo pisze mało gada, on tam jest programista i, i myślę, że ten, no napisałem mu nie wiem, czy on będzie w kurwio w pip, czy jest zadowolony, no ale wyszedłem naprzeciw jego oczekiwaniom i wiem, że jest leniwy, teraz mniej podcastów no to może zacznie pisać vloga Zatem to on. on, oto Martin Najbardziej zastrany podcaster na świecie Dobrze, szybciutko wracam Co jeszcze słucham Skończyliśmy na, na Martinku Którego lubię bardzo, ale czasami różnie co z nim bywa New Salvation nie wraca, podcast FM Też nie wraca, podcast kołobrzeski Nie wiadomo Chłopaki Serowy podcast z Holandii, czyli Gouda Słucham bardzo chętnie, Detroit Łukasz No to nie trzeba reklamować, po prostu pierwsza klasa. Pozytywne zacisze to jest podcast, najbardziej klimatyczny podcast na świecie, czyli bardzo, bardzo lubimy. Planie mózgu 154 tysiące odcinków słuchamy, ale jakoś też tak nie, nie wpadłam do gustu. Radio Biblia chyba się skończył. Radio Heino z Londynu czasami słucham, bo jest fajna muzyka. Sątymaniak nie. Timmy Cast wracamy, mam nadzieję, do słuchania będzie wszystko pięknie, ładnie. Warsaw Insider Arek, Ty mówiłeś, że słuchałeś, bo ja nie słucham cały czas, słucham mm. e, serdecznie pozdrawiam chłopaków i dziękuję za kolejne odcinki Lego Insidera to mi właśnie moje stare l, l, dziecinne sprawy przypomina tak, tak więc e, tak trzymać, tak trzymać chłopaki i więcej Lego Insiderów, poproszę tak, co ja mogę powiedzieć. Słucham tutaj, jak chłopcy reklamują te podcasty i chyba faktycznie sobie na mojego iPoda ściągnę kilka, żeby żeby przy, przy, przesłuchać. Szczególnie jakoś te katolickie radio Ciechanów mnie zainteresowało. Coś na ten temat więcej może powiesz? Nie. Nie, nie wiem czemu ich ściągnę. No, znaczy ja ściągam wszystko i słucham wszystko, a, a potem robię sobie selekcję i, i, i, i w iPodzie moim jednym, drugim, piętnastym mam, mam po prostu chyba z 12-13 podcastów polskich, resztę mam trochę bardzo polecam taki podcast, nazywa się Kite FM. to jest bardzo fajna to jest podcast dla surferów z Lizbony, ale jest po niemiecku i bardzo fajna muzyka, naprawdę bardzo fajna muzyka, Kite FM, polecam no i poza tym słucham dużo podcastów, nie tylko polskich i, i stąd biorę inspiracje do odcinków, no i cóż jeszcze coś na koniec, technicznych spraw Marek kiwa głową proszę bardzo, nie, kolega Grzybowski Pokazuje, że jest ok, Dobrze, zapraszamy na jakiś podkład muzyczny. Waglecki był, to było, to było. Dobrze, do usłyszenia. Ja też, Jurko Ale mój kot jest fałszywy Mój też Ale mój jest fałszywy i niepoprawny To tak jak mój To może to ten sam kot I mamy znowu pokój dziecięcy Dziękuję za uwagę, że nie dziecinny Oczywiście mówimy pokój dziecięcy. Eee, tak, nawet dostałem kilka uwag od słuchaczy, że się nie mówi pokój dziecinny, tylko pokój dziecięcy. Jesteśmy znów w pokoju dziecięcym u mojej Polki małej, dużej, nie w sumie dużej, bo Polka to jest moją starszą córką. No i dzisiaj Pola nam przeczyta na książeczkę o tym, jak Misiu dzwoni do przyjaciół. Najpierw puścimy sygnał telefonu. Tak, tak, dzwoni się do przyjaciół. Zobaczmy, gdzie Misiu dzwoni, Pola, gdzie Misiu dzwoni? Tutaj, zobaczmy. Do kogo on dzwoni? Tutaj, do tego. Nie. Co to jest? To to jest? To, Kacuszka? to tutaj jest, taki czarno-biały? Pieski. Pieski. Czyli Misiu dzwoni do piesków, tak? A tutaj do kogo mi dzwoni? Nie wiem. Kto to jest? Nie wiem. Misiu. To misiu dzwoni do misia. misiu bo to jest taka dziewczynka. A tu do kogo dzwoni? Pisiek? Nie. Wiem. Kto to jest? Nie wiem. Łabędź? Nie. A kto? Kotek? Tak. Jak się ten kotek nazywa? Tosia. Tosia. Czyli Misiu dzwoni do Tosi. A prowadź, jak Misiu dzwoni? Naciśle, tak. tak dzwoni mi się do przyjaciół. My tutaj z tą książeczką, bo to jest książeczka z Polski. My jesteśmy tą książeczką Kupili w jakimś tam lokalnym naszym Empiku, gdzieś tam w mieście, no i jak żeśmy książkę kupowali, to Pola chodziła i dzwoniła tym tutaj przyciskiem tej książeczce i wszyscy dookoła nam zwracali uwagę. Proszę Panią, proszę panią, telefon Pani dzwoni, telefon Pani dzwoni, to nie był telefon, to była po prostu książka, która dzwoniła, bo tutaj Pola dzwoniła przyciskiem, przyciskała i właśnie wszyscy myśleli, że to dzwoni telefon, a to dzwoniła książka. To jest książka z serii przeszkadzajek, czyli książka z serii, serii grających książeczek. No bo tak, no bo jak już wcześniej no, w pierwszym odcinku puściłem, kuj dziecięcy jest pełen różnych nieodpodzielonych grających, pełen różnych dźwięków. No i właśnie w tej chwili puścimy wam kolejny dźwięk. To jest dźwięk z księżyca, takiego w formie książki, który... O to jest lepiej, który dzwoni nam elegancko jak chcą dzieci i spać to jest taki księżyc, który się czyta w formie, formie książki jak mówiłem który się czyta dzieciom na dobranoc I on tak ładnie gra i przy tej piosence, przy tych dźwiękach przy tej co w zasadzie dzieci idą spać bo lubią, bo tam muzyka takie kołysze takim tam w sumie ich tak kołysze i koi, i buja do snu Tam będę o w czasie, W tym czasie tutaj tak jeszcze raz dzwoni Miśkiem do przyjaciół Bo mi się ma urodziny tak w ogóle No i on dzwoni, dzwoń, dzwoń, dzwoni, dzwoni Proszę panią, telefon pani dzwoni Co? Ja dzwoni tak. Tak, Mi się dzwoni dalej do przyjaciół, a teraz już sko sko skończymy, z, skończymy z księżycem naszym, już się księżyc nagrał, teraz wam pokażę, już na koniec, jak robi kasa, kasa, tak, chodź tu pora, pokaż jak, jak robi kasa. wzią głośnik, tu szukamy głośnika, żeby podstawić mm, mikrofon pod głośnik tak robi kasa, to jest taka kasa sklepowa wola naciśniki nie, ja tu ja dziś mam pieniążkę Teraz dam boli takie małe, tutaj. się w farbie znam, raz, jakaś reszta sklepowa. Proszę, raduj, proszę pieniążki. Skasuj, ładnie. Tak. Bardzo ładnie, dziękuję Pani, dziękuję Pani bardzo. A powiedz teraz tak, czego, czego słuchamy? A jeszcze, a oprócz Misia, czego słuchacie? Słuchacie? Tak, <młysza> tylko. <młysza> Bardzo ładnie. Jeszcze raz. Ja już teraz, w te, teraz w stare Nie mówiłem, czego słucham. Bo Pola już to na, na pamięć jak się nauczyła. Na dobrą pamięć, jak na swój, swój wiek, niecałe trzy latka. Pala jeszcze raz powiedz wszystkim słuchaczom, czego w tej chwili słuchamy. Słuchają. <młysza> Słuchacie podcastów nie tylko na Oj. Brawo, brawo. To właśnie była pola moja. I to było tyle dzisiaj. Pokój dziecięcy oczywiście. Odcinek kolejny. Mam nadzieję, że w miarę możliwości będę Wam to przekazywał więcej relacji. Dziękuję za ten czas. No i zapraszam oczywiście na następny. Słuchacie tu. Nie, tylko, ale... nie tak szybko, nie tak szybko. wysłuchanie, chłopakom w zonie zabawę. No, my się cieszymy, że kolega w końcu dał się namówić, bo na początku był problem z nim, trochę też się peszył, że głos, że, że ma wadę wymowy i w ogóle, że dykcja, ale to trochę, ja pamiętam mój pierwszy podcast, jak 14 czy 15 razy nagrywałem chyba 20-sekundowe wejście Dzień dobry, witamy, tu podcast nie tylko dla orłów, po prostu chyba z mikrofon najlepszym przyjacielem człowieka. No i tyle. Areczku? Coś ostatnio zmoczyłeś z, z, z numerowaniem odcinków. Miał być dzisiaj odcinek mój, a nie wyszło? Nie wyszło, bo to jest twoja wina, Filip. E, słuchajcie, Filip się nie wyrobił e, ze swoim odcinkiem z relacją z podróży, tam na jego południowo europejskie wakacje i marokańskie. To będzie, to będzie w najbliższym czasie. Być może w, w, zaraz po czternastce to będzie miało numer łamany, czyli będzie z połóweczką. Bądźcie czujni, jak zwykle. No i co? Dziękujemy za 14. Dziękujemy za tą E, fajną liczbę, bo, no, bo to jest w sumie 7 razy 2, czyli 14, a one siódemki są szczęśliwe, więc e, dwie siódemki nas, nas zżernają. Teoretycznie, teoretycznie za tydzień powinien być nasz rocznicowy podcast, bo już prawie 10 klejmy razem, ale no, odcinek 16 będzie naszym takim typowo już dziesiątym rocznicowym, więc trzeba by. I to będą też imieniny Agatki, która kiedyś mówiła o, o jajkach, nie wiem czy Państwo pamiętają. No i myślę, że będzie to odcinek bardzo ciekawy, 16. To będzie przedwalentynkowy, przed więc pomału temperatura będzie rosła, a już w Dublinie pełno, pełno już witryn sklepowych, już wszystko w czerwonych serduszkach i Arek, mam nadzieję, że też będzie czerwony cały taki, żona go pewnie tam obcałuje przedwalentynkowo. Dokładnie, słuchajcie, nagrało nam się już kilku radiosłuchaczy naszych właśnie z życzeniami na, na walentynki, tak więc to puścimy już w specjalnym numerze walentynkowym. Aha, słuchajcie, w ostatnich odcinku było pytanie, czym się różni od rybitwy. No już wiemy, wiemy, nasz, nasz stały słuchacz Mike napisał nam w komentarzach na podcast numer 13, że rybitwa ma czarną, jakąś tam czapeczkę na głowie, Słuchajcie, i już teraz wiemy, że rybitwa to jest taką czarną e, czapeczką na głowie, a meba to nie. Ale teraz się okazuje, że to co było wcześniej w tym odcinku 13, ten gołom, to nie był gołą, bo to było w sumie tak coś, że to miało takie czarną czapeczkę i dwie żółte kropki, czyli to był w ogóle za skroniec, słuchajcie, to był w ogóle za skroniec, nie, nie rybitwa. Ale tak dziękujemy, bo już wiemy o co chodzi. I Mike otrzymuje od nas... My tam, go poszukamy, otrzymuje od nas prezent niespodziankę e, my tam gdzieś Cię Majek, złapiemy Twój adres, Twój e-mail e, będziemy Cię prosili o adres e, i wyślemy Ci prosto, prosto tutaj od nas od e, chłopaków podcasterów z Dublina e, niespodziankę muzyczną oczywiście, tak więc bądź i gotowy, patrz na, na Pana Władka listonosza, żeby Ci tej przesyłki nie ukradł, bo będzie w drodze coś dla Ciebie specjalnie dziękujemy za teraz i zapraszam na następne odcinki jeszcze ja się dozwyczaję. Chciałbym podziękować, pozdrowić przede wszystkim Julkę i jej siostrę, która ostatnio się wpisywała w komentarzach na stronie naszej. Zatem pozdrawiam jej siostrę, która nas bardzo słucha, lubi słuchać. I może nasz nowy kolega B chciałby pozdrowić jakieś dziewczyny fajne albo chłopaków? Nie, żadnych dziewczyn nie pozdrawiam. Pozdrawiam natomiast czytelników bloga, którzy z utęsknieniem czekają, aż go włączę z powrotem. Może kiedyś, może kiedyś. Pozdrawiam. Właśnie, czy kolega może z rąbka tajemnicy ujawni, bo tutaj widziałem różne paszkwile na różnych stronach, że, że kolega bloga zaprzestał i, i takie, jak to się mówi, historyczne zachowania niestety czasem naszych czytelników i słuchaczy denerwują. Tak, denerwują mnie, też moje historyczne zachowania denerwują i to jest, to jest coś bardzo normalnego. E, także zmienia formę, zmienia formę, natomiast nie zaprzestanę mojej e, destrukcyjnej działalności i, i coś będzie, coś będzie już niedługo. Oficjalnie kończymy odcinek 14, idziemy teraz do pawilonu, gdzie są rosiczki, co nie gwarantuje dalszego spotkania z Państwem. Zobaczymy, jak drapieżne są te rośliny. Dziękujemy, zapraszamy do usłyszenia. Panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę pan.